Aktualności jedynki Ewa Worobiec. Zapraszam. 251 tysięcy złotych i 15 tysięcy funtów brytyjskich ukradli sprawcy środowego napadu na samochód konwojujący gotówkę we Wrocławiu, informuje prokuratura. Policja wciąż prowadzi obławę. O nowych szczegółach Mateusz Czymiel. Do zdarzenia doszło około godziny 12.20. Pracownicy kantoru przy ulicy Pereca przewozili służbowym samochodem gotówkę. Gdy jechali ulicą Lwowską w kierunku ulicy Zaporowskiej na ich pas ruchu z sprzeciwka, wjechał samochód marki Skoda, doprowadzając do zderzenia czołowego. Bezpośrednio po uderzeniu z pojazdu wybiegło dwóch mężczyzn, wybili boczne szyby auta pracowników kantoru, a następnie zabrali jednemu z nich plecach z pieniędzmi. Po zderzeniu samochód poszkodowanych został dodatkowo zablokowany od tyłu przez pojazd marki Seat, w którym znajdowało się kolejnych dwóch sprawców. Następnie wszyscy napastnicy odjechali z miejsca tym nieuszkodzonym samochodem. Konwojenci nie zostali ranni. Mateusz Czmiel, Polskie Radio. Działalność członków PiS w ramach Stowarzyszenia Rozwój Plus jest sprzeczna ze statutem partii, poinformował jej rzecznik Rafał Bochenek. Prezydium Komitetu Politycznego zleciło stworzenie zamiast tego Rady Eksperckiej.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 Z kolei Szymon Szynkowski-Welsenk, który przystąpił do Stowarzyszenia Rozwój Plus, powiedział w Polskim Radiu 24, że chodzi o poszerzenie elektoratu, a nie rozbicie Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość ma poparcie, które nie gwarantuje tego, że moglibyśmy tworzyć bądź współtworzyć rząd. W związku z tym musimy zabiegać o co najmniej takie, ale to już absolutne minimum jak w 2023 roku, a najlepiej wyższe, żeby móc samodzielnie sprawować rządy, czyli w okolicach 40%. No do takiego poparcia jeszcze nieco nam brakuje i trzeba szukać formuł, które zainteresują osoby inne niż tylko te, które dzisiaj chcą głosować na Prawo i Sprawiedliwość. Poseł Szynkowski-Welsenk zapewnia, że Rozwój Plus nie będzie zalążkiem nowej partii politycznej. Do stowarzyszenia zapraszał też osoby spoza PiS i spoza polityki. Podejrzany o szpiegostwo na rzecz Rosji żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej z Poznania zatrzymany. To radiooperator Jarosławka, który publicznie przedstawiał antyukraińskie i prorosyjskie poglądy. Żołnierza 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej zatrzymali funkcjonariusze ABW. Mężczyzna usłyszał zarzuty szpiegostwa, mówi rzecznik prokuratury w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak. W tej sprawie zatrzymany został obywatel Polski. Prokurator wnosił do sądu o jego tymczasowe aresztowanie. Sąd zastosował wobec podejrzanego wolnościowe środki zapobiegawcze. Według prokuratury Jarosławka działał na rzecz obcego wywiadu w okresie od lipca 2023 roku do kwietnia 2024. W tym czasie przez miesiąc był żołnierzem WOT. Został zwolniony ze służby po otrzymaniu informacji o zatrzymaniu. W ten weekend mogą być wznowione amerykańsko-irańskie rozmowy pokojowe, zapowiedział to prezydent USA Donald Trump przed odlotem do Las Vegas. Jak mówił, rosną szanse na umowę z Teheranem. Iran chce umowy i rozmowy z nim dobrze idą. Najważniejszy warunek jest taki, żeby oni nie mieli broni atomowej. Ma to duże znaczenie i wygląda to bardzo dobrze. Będziemy mieli porozumienie z Iranem i to będzie dobre porozumienie, powiedział Trump. Zapowiedział też, że jeśli ewentualne porozumienie pokojowe zostanie ustalone w Pakistanie, być może sam poleci, by je podpisać. Wiktor Orban udzielił pierwszego wywiadu po wyborczej porażce. Opowiedział w nim o planie na przyszłość Fidesu, Nie określił jednoznacznie, czy zrezygnuje ze stanowiska szefa partii. Ustępujący niebawem premier Węgier udzielił wywiadu sprzyjającemu jego partii kanałowi Patriota. Pierwsze pytanie prowadzącej dotyczyło osobistej odpowiedzialności Orbana za wynik wyborczy partii. Odpowiedział, że rzeczywiście jest odpowiedzialnym za porażkę, a pod koniec kwietnia odbędą się wybory przewodniczącego. Jeśli chodzi o konsekwencje, to nie chodzi tylko o zmianę jednego czy dwóch stanowisk. Znajdujemy się więc w sytuacji, w której prawicowa społeczność w swojej poprzedniej formie nie może dłużej istnieć. Potrzebna jest więc całkowita odnowa. W wywiadzie przewinęło się kilka innych wątków. Orban przyznał, że bogactwo niektórych działaczy jego partii mogło mieć wpływ na wynik, ale on sam jest przeciwny korupcji. Stwierdził również, że najważniejszym błędem kampanii było założenie, że do urn pójdzie tyle samo osób, co we wcześniejszych wyborach. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. Pogoda. Na wschodzie słabe opady deszczu w rejonie wybrzeża i na żuławach mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura w dzień od 10 stopni na północnym wschodzie przez 15 na przeważającym obszarze do nawet 20 miejscami na południowym zachodzie. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Ewa Wasążnik. Dzień dobry. Komentarz. Połączył się z nami pan Jarosław Włodarczyk, sekretarz generalny International Association of Press Clubs, członek Rady Press Club Polska. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry. Skupiamy się na temacie naszej rozmowy, czyli na Radzie Nowych uh -huh. Mediów powołanej tak. przez prezydenta Karola Nawrockiego. Pan jako człowiek mediów, jako człowiek, który również reprezentuje Press Club Polska, jak przyjął uh -huh. tę inicjatywę głowy państwa? Bardzo mieszanymi uczuciami co najmniej. To tak. Z jednej strony dobrze jest, jeżeli politycy rozmaici dostrzegają rolę mediów w demokracji. Mediów, które, bez których e, demokracja nie jest w stanie funkcjonować. Karłowacieje, mamy przykład Węgier, które m, e, Viktor Orban opanował media i bardzo trudno było. Udało się w sposób obchodząc właśnie media spotkaniami bezpośrednimi, Pitera Madziara w terenie i ujawnionymi hmm. przez dziennikarzy właśnie m, aferami. E, to, że mieliśmy konia trojańskiego w Unii Europejskiej, tym się udało te wybory wygrać. Ale wyobraźmy sobie, że ten system jest zamknięty, tak jak w Rosji. I demokracji nie ma. Więc w tym sensie dobrze, że prezydent zwraca uwagę na to, że media powinny być. Z tym, że wolne media oznaczają wszystkie media, nie tylko te, które lubię. Pan prezydent stworzył radę. Nie wiadomo w zasadzie, w jakim celu. Złożono z bardzo kontrowersyjnych części, to są bardzo kontrowersyjne osoby, Włączając to osobę oskarżoną o bycie pasem transmisyjnym rosyjskiej narracji i rosyjskim trolem, tak to nazwijmy w uproszczeniu, zaprosił osoby skazane, oskarżane o rozmaite nadużycia dziennikarskie, o zniesławienia. Więc skład tej rady budzi poważne wątpliwości i myślę, że że to jest zasadniczy problem i intencje pana prezydenta myślę, że nie są, nawet nie to, że nie są jawne, ale myślę, że nie są dobre. Jemu nie chodzi tak naprawdę o media. Jemu chodzi o tworzenie alternatywnej rzeczywistości. Trochę jak Donald Trump. Oskarżanie dziennikarzy, którzy wykonują swoją pracę o jakieś złe rzeczy, a jeżeli są propagandyści czy dziennikarze, którzy wtedy przestają być trochę dziennikarzami, ale są po prostu klakierami, to on będzie uważał, że to są dobrzy dziennikarze. Więc tu, tu jest ten problem, że pan prezydent raczej nie rozumie, czym jest dziennikarstwo. Widzieliśmy jego popis e, hamskiego ataku na dziennikarza podczas konferencji prasowej za zadanie pytania. E, więc e, ja nie mam szczególnych nadziei. Reasumując, Byłoby dobrze, jakby politycy rozumieli, wszyscy politycy, na czym polega rola mediów w demokracji i dlaczego to nie jest kwestia, że mediów nie można dzielić na, a te bardziej lubię, a te mniej lubię, a tym udzielę informacji, tym nie udzielę, tym dam pieniądze, a tym nie dam pieniędzy. Tylko żeby rozumieli, po co są media w demokracji. Pan prezydent nie ma takiego sposobu myślenia. Byłoby wspaniale, gdyby tak zaczął postrzegać. Media. Mówi Pan o tym, że powołanie tej Rady to może być jakaś próba budowania alternatywnej rzeczywistości, alternatywnej do tych już istniejących instytucji, które mają nie, kontrolować nie, nie. to, co się w mediach dzieje? Nie, nie, nie. W tym sensie nie. Myślę, że to nie jest kwestia próby, bo to zupełnie inny charakter ma. To nie jest próby, próby zastępowania instytucji w postaci Rady Mediów Narodowych czy w postaci Krajowej, Krajowej Rady. Radio nie, to w tym sensie nie no tamte, Krajowa Rada jest organem osadzonym konstytucyjnie. Rada polskich, Rada mediów narodowych nie istnieje praktycznie w konstytucji i ona powinna być już dawno zlikwidowana, to jest kwestia dewastacji prawnej, która została po spuścizna, po Zbigniewu Ziobrze. I nie, nie, ja myślę, że to w ogóle nie ten kierunek. To po prostu jest tak, że pan prezydent powołał taką radę. Ja jestem ciekaw, bo te informacje są niepotwierdzone, czy członkowie tej rady będą otrzymali wynagrodzenie z kancelarii prezydenta, bo to też trochę jest tak, że jeżeli będą otrzymywali wynagrodzenie, no to trochę w, w się, pan, pan prezydent pozbierał częściowo trochę takich osób, które aktywnie uczestniczyły w aparacie propagandy PiSu i teraz dał im jakieś wynagrodzenia, bo może mają mniej zleceń. Bo przypomnę, że na przykład komentatorzy w TVP Info za czasów PiSu, czy tacy dyżurni jak Karol Gatz, który jest tej, członkiem tej rady, dostawali za te występy wynagrodzenia, sowite. No a teraz już nie dostają takich wynagrodzeń. W związku z czym może to jest jakaś forma przyciągania tych, tych ludzi do, do siebie. No bo tam jest też Rafał Ziemkiewicz, który jest bardzo kontrowersyjną postacią, no ale akurat Rafał Ziemkiewicz ma z czego żyć. No Jego książki się doskonale sprzedają i to na pewno tutaj nie ma motywacji finansowej. Więc myślę, że to mogą być rozmaite historie. Dlaczego tam jest osoba, która jest powiązana z Rosją, nie w sensie formalnym, tylko która powtarza narracje rosyjskie, tego nie wiem. To są bardzo dziwne ruchy ze strony kancelarii czy pana prezydenta osobiście. Ja, ja nie jestem w stanie tego zrozumieć. Wydaje, wydawało mi się, że no, niewiele rzeczy w Polsce udaje się uzyskać konsensus, ale akurat wszyscy, którzy powielają propagandę rosyjską są raczej eliminowani z z debaty publicznej, no bo, no poza oczywiście Grzegorzem Braunem, no ale on ma partię zbudowaną na, na tej bazie powtarzania rosyjskiej narracji, ale to, to pochodzi z wolnych wyborów, no to jak kogoś, ludzie wybrali kogoś, kto jest agentem wpływu rosyjskim, no to nie mamy na to już wpływu, natomiast dziennikarze nie są z wyboru powszechnego, tylko wykonują swój, swój zawód zaufania publicznego. Ta rada nowych mediów przy prezydencie, to ma być, jak rozumiem, taki organ doradczy, konsultacyjny dla prezydenta. Tak, rozumiem. Pytanie w jakich tematach ma prezydentowi doradzać i czy możemy się wkrótce spodziewać jakiegoś projektu ustawy, na przykład regulującej rynek medialny w Polsce, czy na przykład to na jakich zasadach funkcjonuje, czy Rada Mediów Narodowych, czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, no i w końcu media publiczne, na przykład w naszym kraju. Nie, no raczej nie możemy się spodziewać projektu takiej ustawy, dlatego że pani minister kultury Cienkowska nie ma zablokowała pracę nad ustawą, która była przez, przez poprzednią panią minister Wróblewską konsultowana, dyskutowana. Teraz przedstawiła projekt kolejny, który jest no, taką protezą tego pierwszego projektu. Ministerstwo Kultury kompletnie nie interesuje rynek medialny w Polsce. Ja mówię o praktyce. Teoretycznie mhm. interesuje i oczywiście są pomienne przemówienia. Mamy trywialną rzecz, by się wydawało, którą można załatwić naprawdę w 15 minut. Rozporządzenie Ministra Kultury dotyczących opłat za czyste nośniki. Czyli na przykład to, że na tej liście są kasety magnetofonowe i kasety VHS i każdy producent kaset VHS musi zapłacić 1% wartości tego na fundusz rekompensaty dla artystów, w tym dla dziennikarzy. I proszę sobie wyobrazić, że Ministerstwo Kultury od trzech lat pracuje nad nowelizacją tego rozporządzenia. A kaset tam już nie VHS było. już dawno nie ma, prawda? No nie ma, ale tam widocznie jest jakiś fanclub kaset VHS i kaset magnetofonowych w, w, tym, w Ministerstwie Kultury, ale jednocześnie nie wpisuje na listę czystych nośników to, co jest dzisiaj nośnikiem. A, mhm. a gdzie my, co jest dzisiaj naszym nośnikiem? To są ekrany, to są smartfony, tablety, E, inne urządzenia, nie wiem, do odsłuchiwania muzyki, ale na pewno już nie kasety. I Ministerstwo Kultury tego nie jest w stanie zrobić, ulegając akurat tutaj lobby oczywiście e, producentów e, telefonów i tabletów, tylko no widać jak Ministerstwo Kultury e, traktuje zarówno media, jak widzi rolę mediów w demokracji analogicznie z ustawą, która miała implementować unijne przepisy dotyczące rynku medialnego i także miała kwestie mediów publicznych wyregulować, żeby one były bardziej odporne na polityków, żeby były niezależne, ale tymczasem rozwiązania, które zaproponowało Ministerstwo Kultury, niczym się nie różnią od dotychczasowych, tylko inni politycy mają mieć wpływ, no więc to jest bez sensu. Nie ma absolutnie w Ministerstwie Kultury i pani minister kultury nie ma kompetencji, y, chyba intelektualnych albo politycznych, żeby przeprowadzić ten proces legislacyjny. Y, I więc pan prezydent nie bardzo będzie miał co wetować, bo ta ustawa na razie, jaka kolejna wersja przedstawia Ministerstwo Kultury, to w zasadzie pan prezydent, jeżeli byłby, chciał tworzyć y, y, niezależny, odporny, porządny rynek medialny, to powinien zawetować tę ustawę bez żadnej swojej rady konsultacyjnej, bo ten projekt jest po prostu niewiele warty. On na przykład media samorządowe utrzymuje, czyli na rynku mają być normalne media i mają być media, które są w niektórych przypadkach tubami propagandowymi burmistrzów, wójtów. No to no naprawdę taki projekt to można student prawa może napisać dla pani minister i może ona się nim posługiwać, ale to niczego, niczego nam nie załatwi z tych rzeczy, które byśmy chcieli, żeby, żeby dziennikarstwo pomagało obywatelom w byciu poinformowanym, żeby realizowało konstytucyjne, konstytucyjne prawo do informacji, a jednocześnie, żeby to dziennikarstwo było odporne na wpływy polityków. Zastanawiam się jeszcze, wracając do tej Rady Nowych Mediów przy prezydencie nie. Karolu Nawrockim, czym mają być te nowe media? Czy to mają być nowe media technologicznie nowe, czy ja, ja nowe też, ja w też. sensie takim My, ideologicznym? To samo się zastanawiałem, nie wiem. Nie wiem. Bo y, y, y, ja myślałem y, pierwotnie, że to ma być nowych mediów w sensie nowych technologii, mhm. ale ja rozumiem, że tutaj chodzi o y, coś o czym kiedyś, tylko to jest echo tego, co mówił Pan prezydent Karol Nawrocki, jak sam o sobie mówi, jest pomysłem Jarosława Kaczyńskiego, to być może to, to jest echo tego, że teraz media mają być i dziennikarstwo, i dziennikarze mają być na wzór tych członków tej rady. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że dziennikarze, jak większość dziennikarzy w Polsce, bo to trzeba podkreślić, będą codziennie rzetelnie wykonywać swoją robotę i tak robią. A to, że jest, są dziennikarze, którzy zapominają o wartościach zawodowych i idą w kierunku propagandy, czy jakichś działań niezgodnych z zasadami etycznymi dziennikarskimi, to to jest margines. Większość dziennikarzy naprawdę codziennie, sumiennie, rzetelnie wykonuje swoją robotę, służąc społeczeństwu i mając Misję publiczną, nie, bez względu na, czy to są media publiczne, czy niepubliczne, czy, czy prywatne, misję publiczną polegającą na tym, żeby realizować nasze prawo obywateli do informacji żebyśmy na przykład wiedzieli, jak na kogoś głosujemy, czy ta osoba e, sprawowała wcześniej swój urząd przyzwoicie, nieprzyzwoicie, e, jakie popełniła błędy, nie daj Boże przestępstwa, albo jakie rzeczy zrobiła dobrze, e, to jest... Dawanie głosu tym, którzy tego głosu nie mają i tak dalej i tak dalej. To są bardzo ważne funkcje w społeczeństwie, bo nawet jak mamy wszystko takie nowoczesne i mamy najnowsze technologie i mamy sztuczną inteligencję, to sztuczna inteligencja daje nam odpowiedzi na wszystko, ale nie zadaje pytań. A dziennikarze są od tego, żeby zadawać pytania i to też panu prezydentowi Nowrockiemu dedykuję, żeby zawsze pamiętał, że dziennikarze nie zawsze będą zadawali wygodne dla pana prezydenta pytania, chyba że on rozumie dziennikarstwo tak, tak jak jest w tej Radzie nowych mediów, że tam akurat jest grono ludzi, którzy zadadzą mu tylko wygodne i przyjemne pytania. Ale bo, to nie jest dziennikarstwo. Bo gdyby tę Radę Nowych Mediów interpretować jako radę, która ma właśnie odpowiadać na te wyzwania rynku medialnego XXI wieku, no to by stawiało pana prezydenta w takiej kontrze i w zwarciu, no a przynajmniej w jakiejś dyskusji z Big techami, które dyktują warunki na tym rynku, a one mają głównie swoje zakorzenienie za oceany w Stanach Zjednoczonych, czyli w ojczyźnie chyba największego sojusznika Karola Nawrockiego, czyli Donalda Trumpa, prezydenta Stanów Zjednoczonych. To by go sytuowało w mało komfortowej No tak, ale, ale, ale, tak, ale no raczej nie, będą tym, nie, nie będzie się tym rada tym zajmować. Big techy są gigantycznym zagrożeniem dla wolności słowa na świecie i to wiemy, I nie tylko dla mediów, ale w ogóle szerzej dla wolności słowa. Bardzo ograniczają wolność słowa paradoksalnie przez to że każdy może wszystko napisać znaczy że w tym natłoku przeciążeniu informacyjnym my już coraz mniej wiemy a za to jest to piękna arena na przykład do dezinformacji rosyjskiej chińskiej czy różnych korporacji no, są na to raporty to one dokładnie to pokazują dlaczego to de facto wolności słowa zagraża bo to że my możemy coś powiedzieć nie oznacza że inni to usłyszą i to, że odcina się de facto media tradycyjne od dochodów z internetu, kradzie, kradnie się ich treści, nie płacąc im za to. Przypomnę, że big techy w Polsce od, cały czas są w sporze i cały czas. Techy była słynna takie to było z dwa lata temu spotkanie e, Rady Polskich Mediów, bo to jest jeszcze inna organizacja e, redaktorów naczelnych największych mediów w Polsce i Izby Wydawców Prasy z premierem Tuskiem, weszła w życie ustawa dotycząca praw autorskich e, na rynku cyfrowym, ale dalej nie mamy tego efektów, bo big techy nie chcą płacić, w związku z czym przeciągają sprawę, to w tej chwili poszło do arbitrażu i tak dalej. Sztuczna inteligencja. Kanada właśnie, kanadyjscy naukowcy pokazali raport, udowodnili, że sztuczna inteligencja, mimo deklaracji, że tego nie robi, jednak kradnie treści, podciąga treści ze wszystkich mediów. No i w związku z tym takimi rzeczami mógłby prezydent Nawrocki i jego rada się zająć. No ale tego nie zrobił, bo tak jak słusznie zostało powiedziane, nie chciałby się narażać Big Techom i Donaldowi Trumpowi. No ale jesteśmy Polska i polski rynek medialny częścią tego rynku unijnego i tutaj unijne rozwiązania mogą ratować sytuację. No tak, ale to tutaj myślę, że prezydent Nawrocki będzie pod dyktan do big techów raczej wetował. Hmm. Jak wygląda ta specyfika polskiego rynku medialnego w kontekście tych zagrożeń, tego ryzyka, o którym wspomnieliśmy przed chwilą, związanego właśnie z big techami, ze sztuczną inteligencją? Czy można tak jakoś określić tę sytuację naszą, polską, specyficzną? To znaczy sytuacja, sytuacja jest niestety coraz gorsza, dlatego że mamy... Regulacje nie, na, nie nadążają za e, zmianą rynku. Big techy, e, robią narzędzia kolejne, które bardzo nam ułatwiają wyszukiwanie informacji, e, rozpowszechnianie informacji. Tylko kłopot polega na tym, że nie wytwarzają żadnych informacji. Więc muszą skąd się brać. E, i ja nie mam pretensji o to, że ktoś używa jakąś, nie wiem, naszą rozmowę, że ktoś sobie wytnie fragment i będzie go używał, mhm. e, czy jakiś Big tech, tylko niech on uczciwie zapłaci Polskiemu Radio 24 za to, że wziął materiał, który na Polskie Radio 24 musiało wydać pieniądze na dziennikarza, studio, e, wydawcę, realizatora. Stab ludzi musi za tym stać, żebyśmy mogli sobie porozmawiać przez parę minut. E, I media publiczne mają oczywiście częściowe finansowanie z naszych podatków, ale to nie oznacza, że wszyscy mają materiały dziennikarskie, brać sobie jak chcą, a przypomnę, że tu na tym wiszą prawa autorskie, prawa producenckie. I o ile na przykład w innych branżach, jak nie wiem, w kinie, no nikt sobie nie wyobraża, że ktoś będzie sobie filmy brał i za darmo pokazywał w kinach, tak? W muzyce nawet, no trudno sobie wyobrazić, że dzisiaj komuś by przejście do głowy takie piractwo jak z lat 90. w Polsce, że będziemy sprzedawać te kasety magnetofonowe, które są ulubione Ministerstwa Kultury. Albo kasety VHS, i czy no, nie wiem, w chmurze będziemy pirackie rzeczy dystrybuować legalnie. Bardzo a jeśli o tresty, A jeśli chodzi o treści tak. dziennikarskie, to właśnie big techy to w Polsce znaczy robią w całej Europie, na całym świecie, hmm. ale dla nas jest to dotkliwe, dlatego że my jesteśmy jeszcze dość małym rynkiem. Tu jest jeszcze a. problem, że. że yy... No ale może dużo, dzięki dużo temu nami, też możemy uniknąć błędów, które już dotknęły i tych problemów, które już oby, dotknęły te, te rynki większe, oby. bardziej zaawansowane. Bardzo panu dziękuję za ten komentarz, Bardzo za tę rozmowę. Jarosław Włodarczyk, sekretarz generalny International Association of Press Clubs, członek Rady Press Club Polska był z nami. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. programu. Komentarz. A z nami już pan mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, członek Trybunału Stanu. Dzień dobry panie mecenasie. Dzień dobry. Zawiła bardzo ta sprawa. Mam nadzieję, że wyjaśni ją pan nam, naszym słuchaczom, o co tak naprawdę chodzi w tej skardze dotyczącej sposobu wyboru sędziów, członków Krajowej Rady Sądownictwa. Skąd ta skarga z łona samego KRS? No i powtórzę to pytanie, które zadałam także naszej reporterce. Co ten dzisiejszy wyrok tak naprawdę oznacza dla tego procesu wyboru nowych członków KRS, który ma tę swoją najważniejszą najważniejszy etap osiągnąć między 13 a 15 maja tego roku? Po pierwsze to, na co trzeba zwrócić uwagę, a mianowicie treść samego orzeczenia, bo proszę, abyśmy też mieli świadomość, że to nie powoduje niekonstytucyjności na razie całej procedury, bo ten mm. wyrok odnosi się tak naprawdę do dwóch elementów. Po pierwsze, chodzi o tę część procedury, która Koncentruje się na działaniach ministra sprawiedliwości, który zgodnie z obowiązującymi przepisami jest uprawniony do potwierdzenia posiadania statusu sędziego przez osoby, która, które podpisują się przez, pod zgłoszeniem kandydata na mm -hmm. członka Krajowej Rady Sądownictwa. Panie w zakresie... to ja dopytam. To jest nowy przepis, który się pojawił po 2023 roku? Czy on obowiązywał już wcześniej? Nie, nie. To jest przepis, który jest elementem tej właśnie procedury, bo zwróćcie państwo uwagę, że y, zgłoszenia kandydatów y, do Krajowej Rady Sądownictwa mogą pochodzić od sędziów lub od obywateli. I to jest ten przepis, który odnosi się do zgłoszeń pochodzących od y, sędziów. I minister sprawiedliwości, y, zgodnie z artykułem 11b ustęp 8, y, jest uprawniony do zweryfikowania, czy osoba podpisująca się pod zgłoszeniem y, kandydata sędziego do Krajowej Rady Sądownictwa, jest sędzią czy nie jest sędzią. I to jest tak naprawdę zupełnie na marginesie etap procedury, który jest za nami. Bo jeżeli Państwo sięgniecie pamięcią, to Minister Sprawiedliwości przekazał już listy, które zostały złożone na jego ręce do Marszałka Sejmu, mówię tu o listach kandydatów, wraz z dokumentami, które popierały poszczególne kandydatury. No i, znowu się I to trącę, już jest etap za nami. Panie mecenasie, czyli weryfikował minister Żurek, weryfikował wcześniej minister Bodnar, weryfikował wcześniej minister Ziobro? E, to znaczy minister Ziobro tak, natomiast minister Bodnar nie, no bo dlatego nie było... że ta procedura, tak. dokładnie, mhm. ona teraz jakby rusza, ona ma miejsce co 4 lata, dlatego że taka jest kadencja Krajowej Rady i co 4 lata jest ta procedura wyboru dokonywana przez Sejm. No, o tym już wielokrotnie i dość dużo powiedzieliśmy na falach Polskiego Radia, a myślę, że do tego pewnie wrócimy. Natomiast mówimy o pewnym etapie tej procedury, a druga kwestia to jest kwestia moim zdaniem techniczna, bo chodzi o przepis, to jest ten sam artykuł, tylko że ustęp szósty. Chodzi o kwestię rozpoznawania skargi przez Sąd Najwyższy na postanowienie marszałka Sejmu. To postanowienie, które marszałek Sejmu wydaje, to jest postanowienie, które odmawia przyjęcia zgłoszenia danego kandydata, bo proszę pamiętać, że to marszałek Sejmu tę czynność wykonuje. Nie wiem, czy marszałek Sejmu już jest na tym etapie procedowania, czy też nie, ale możemy przyjąć roboczo, że to odnosi się do tego etapu, który obecnie trwa. Mhm. Wracając do pytania, zapytała mnie Pani o skutki tego orzeczenia. Pierwszą kwestią będzie to, czy orzeczenie zostanie ogłoszone. Samo nieogłaszanie orzeczeń jest rzeczą złą. Natomiast wiemy, że taka sytuacja wielokrotnie miała miejsce do, w odniesieniu do orzeczeń wydawanych przez Trybunał Konstytucyjny. I teraz w zależności od tego, jaka zapadnie tutaj decyzja, no to albo orzeczenie zgodnie z Konstytucją wywoła skutki, albo ich nie wywoła. To czy zostanie ogłoszone, czy nie, to tak naprawdę jest w gestii Prezesa Rady Ministrów, a operacyjnie Rządowego Centrum Legislacji. W związku z powyższym, czy politycy i w jakim zakresie będą stosowali się do tego orzeczenia, zwłaszcza, że proszę pamiętać, to jest takie orzeczenie też zakresowe, czyli właśnie Trybunał to posługuje się tym sformułowaniem w zakresie, w jakim przyznaje ministrowi wyłączną kompetencję. To jest punkt pierwszy wyroku. W drugim również, w zakresie, w jakim przewiduje, że nierozpoznanie skargi przez Sąd Najwyższy no i tak, i tak dalej, i tak dalej. To, są, to jest orzeczenie zakresowe. Natomiast kwestia skutków tego orzeczenia to jest kwestia publikacji, później wzięcia lub nie pod uwagę w procedurze, która obecnie trwa. Ja tylko powiem dla porządku i żeby to jasno wybrzmiało, proszę pamiętać, że przepisy dotyczące kształtowania Krajowej Rady Sądownictwa zostały zmienione w roku 2017, no i w konsekwencji zapoczątkowało to kryzys wokół kształtowania statusu sędziów powoływanych po 2018 roku. Stąd problemy w dużej mierze te systemowe odnoszące się do statusu sędziów. No i to rzutuje na te postępowania, o których wielokrotnie też słyszymy w mediach, uchylanie wyroków z uwagi na, na nieprawidłowy status sędziego, ale proszę też pamiętać, że w ostatnim orzeczeniu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że sam fakt, iż sędzia został nominowany w procedurze, która miała miejsce przed Krajową Radą Sądownictwa, ukształtowaną właśnie na podstawie przepisów po 2017 roku, sam w sobie nie jest wystarczającą przesłanką do stwierdzenia, że sędzia ten nie daje gwarancji niezawisłości i niezależności. Że słyszeliśmy przed chwilą Bogdana Święczkowskiego, prezesa Trybunału Konstytucyjnego, który w tej konkretnej sprawie jest sędzią, sprawozdawcą, który mówi o tym, że wyrok oznacza, powinien jego zdaniem oznaczać przerwanie tej procedury, że jeżeli tak się nie stanie, no to ta procedura będzie wadliwa, a tym samym wybór nowych członków KRS może być wadliwy. No dobrze, ale skoro niekonstytucyjny jest ten zapis o udziale w tej procedurze ministra sprawiedliwości, a ten udział był również poprzednio, no to możemy także mówić o tym. Za panią redaktor, która nam sprawozdawała z siedziby Trybunału, to zwracam uwagę, że jest to element uzasadnienia, czyli tak naprawdę wyjaśnienia tego, co Trybunał orzekł, ale w samej sentencji nie ma mowy i Trybunał Konstytucyjny nie ma mocy ani instrumentów prawnych, ani żadnych narzędzi, ani przede wszystkim nie ma podstawy prawnej, żeby nakazać przerwanie jakiejś procedury. Zwracam uwagę wyrok, o którym rozmawiamy, które trwa i zmierza do wyboru 15 sędziów, członków Krajowej Rady Sądownictwa, musi teraz zdecydować, na ile ten wyrok, jeżeli oczywiście pan marszałek będzie brał pod uwagę ten wyrok, bo też jesteśmy, proszę pamiętać, przyzwyczajeni do różnych e, sytuacji, to musi pan marszałek zdecydować, czy ten wyrok, a jeżeli tak, to w jakim zakresie, e, miałby czynić e, tę procedurę wadliwą, tak to ujmę, nie przesądzam o charakterze tej wady, natomiast chcąc wyjaśnić państwu tą zawiłość, która się pojawiła, jakby wskazuje na to, że tutaj marszałek musi zdecydować. Nie zapadł wyrok, który mówi o tym, że ta procedura musi być przerwana. Teraz ale tak naprawdę powtórzę to jeszcze raz. Marszałek musi zważyć, na ile ten wyrok wpływa i czy marszałek uzna za konieczne przerwanie tej procedury. Panie redaktor, jak rozmawiamy o procedurze wyboru Krajowej Rady Sądownictwa, to nie można nie wspomnieć, że w dalszym ciągu jest to procedura, która kończy się wyborem dokonywanym przez Sejm. O tym proszę pamiętać. W tym sensie to mówię, że jest to główna przyczyna problemów systemowych, czyli tego problemu systemowego, o którym powiedziałem w kontekście przywołania kilka minut temu wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To fakt, że to Sejm wybiera sędziów, 15 członków, czyli innymi słowy duży wpływ polityków na procedurę wyboru poprzez właśnie fakt, że Sejm dokonuje tego wyboru jest pra-przyczyną, jest głównym problemem, jest pewną skazą tej procedury. Dopóki nie dojdzie do zmiany przepisów, to my będziemy oczywiście w tym ryzyku, który dziś, Trzeba ocenić jako wybór mniejszego zła, funkcjonowali jako państwo polskie i w ten sposób będzie dochodziło i prawdopodobnie dojdzie do ukształtowania kolejnej Krawie Rady Sądownictwa. Z tego powodu, ale też chociażby z tej kwestii, która łączy się z ewentualną publikacją tego wyroku i oczywiście zawsze pozostaje otwarte pytanie, jaki wpływ ten wyrok przy założeniu, że zostanie opublikowany i nikt nie będzie kwestionował e, faktu, iż wyrok ten e, jest skuteczny, ostateczny, a w konsekwencji rzutuje na procedurę, to, to ten będzie w pewnym sensie w przyszłości dawało określone oceny, czy procedura była prawidłowa, czy była nieprawidłowa. Ja nie mam wątpliwości, że w przyszłości czekają pewnie orzeczenia, czy to Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czy Trybunału e, Strasburskiego, czyli Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w których to orzeczenia w przyszłości... Te dwa trybunały będą badać prawidłowość procedury, która teraz dzieje się na naszych oczach, a zmierza do tego, aby wybrać 15 sędziów, członków w kraju Rady Sądownictwa. I przyznam się Państwu szczerze, nie wiem w jaki sposób to zostanie rozstrzygnięte, zwłaszcza, że jeszcze raz wrócę do tego, co powiedziałem. Przyczyną problemów systemowych polskiego wymiaru sprawiedliwości, które łączą się z kształtowaniem statusu sędziów, jest właśnie udział czynnika politycznego, jakim jest Sejm, w momencie, w którym dokonuje się wyboru 15 sędziów, członków Krajowej Rady Sądownictwa i tak naprawdę bez zmiany przepisów nie ma innej procedury, która pozwala na ukształtowanie tej części Krajowej Rady Sądownictwa. Musimy się liczyć z różnymi możliwymi w przyszłości także negatywnymi skutkami tej procedury, która teraz trwa. Wiemy też, panie mecenasie, że po wecie prezydenckim do ustawy nowelizującej prawo o no, obecna większość parlamentarna zapowiada realizację tego tak zwanego planu B, czyli przy wyborze tych 15 sędziów, członków Krajowej Rady Sądownictwa Nowej mają kierować się opinią, posłowie mają się kierować opinią i decyzją podjętą w tej sprawie przez samych sędziów, którzy wskażą swoich reprezentantów do Krajowej Rady Sądownictwa podczas głosowań na, na zgromadzeniach. Ale to jest takie rozwiązanie no, bardzo tymczasowe i taka proteza tego właściwego sposobu na Panie redaktor, zgadzam się w 100% Ja tylko mogę dopowiedzieć, że to jest wybór mniejszego zła, bo to nie jest sytuacja idealna. No, mm -hmm. Bo Tak jak już powiedzieliśmy, to co przed chwilą Pani świetnie spuentowała, mówiąc o tym, że jest to proteza prawna. Tak, to jest proteza prawna. To jest wybór mniejszego zła. To jest próba wyjścia z pewnej trudnej sytuacji. Natomiast ja jeszcze zwracam uwagę na jedną rzecz. O ile mnie pamięć nie myli, w Trybunale Konstytucyjnym jest jeszcze jedna sprawa chyba z wniosku grupy posłów, która już odnosi się nie do tych dwóch zagadnień bardzo skomplikowanych, od których zaczęliśmy naszą rozmowę, ale także szerzej do całej procedury wyboru. To jest wniosek grupy posłów. To jest to, o czym trudno nie mówić inaczej niż pewna no hipokryzja, gdzie sposłowie, którzy głosowali za zmianą przepisów i którym nie przeszkadzało wybieranie Krajowej Rady Sądownictwa w tym trybie, który obecnie obowiązuje, teraz skarżą te przepisy do Trybunału Konstytucyjnego, twierdząc, że one są niekonstytucyjne. I to jest ta druga sprawa, która jest jeszcze nierozpoznana i zapewne w pewnym momencie ta sprawa również pojawi się na wokandzie Trybunału. No i zobaczymy, na ile to będzie miało wpływ. Przy czym ta procedura ewidentnie w tym drugim postępowaniu, które przed nami, jeżeli doszłoby do wydania orzeczenia, to tam więcej elementów składających się na procedurę jakby skierowanych do zbadania przez Trybunał Konstytucyjny co do zgodności tej procedury, tych przepisów kształtujących tę procedurę z Konstytucją mówi Pan o wyborze mniejszego zła. Ja w tym kontekście zastanawiam się nad losem tych dwojga sędziów w Trybunale Konstytucyjnym, którzy zostali wybrani przez Sejm i od których fizycznie ślubowanie twarzą w twarz odebrał prezydent Karol Nawrocki, bo my od czasu tego wyboru i tego co działo się właśnie w, jeśli chodzi o przyjęcie ślubowania przez tych sędziów, skupiamy się na tej czwórce, na tym czworgu, od którego prezydent osobiście tego ślubowania nie odebrał, ale ja Myślę o tych dwójku, bo myślę sobie, że oni są też w bardzo trudnej sytuacji. Bo no, tak naprawdę jak powinni się zachować, będąc już oficjalnie sędziami Trybunału Konstytucyjnego, dopuszczonymi przez prezesa Trybunału do, do orzekania? Już nie mają większego wyboru. To znaczy ta sytuacja, która dotyczy bezpośrednio pani, pani sędziego Będkowskiej i pana sędziego Szostka, jest dość klarowna, to znaczy tutaj nawet ci, którzy kontestują skuteczność ślubowania złożonego przez pozostałą czwórkę, to w odniesieniu do tej dwójki nie ma żadnych wątpliwości, zresztą mówił to pan Święczkowski również publicznie, że te osoby są uprawnione do orzekania, więc tak naprawdę te osoby, dwójka tych sędziów musi podjąć czynności orzecznicze i wykonywać pracę w Trybunale Konstytucyjnym. Nie mogą się solidaryzować z tym tworgiem. Oczywiście że mogą. na razie urzędują na korytarzu. Oczywiście, że mogą się solidaryzować, natomiast proszę pamiętać, że z drugiej strony mają już obowiązki orzecznicze, które mają charakter obowiązków, no tak jak nazwa wskazuje, wymagających podjęcia określonych działań, czyli innymi słowy, rozstrzygania spraw, które trafiły do, do trybunału. Jedno nie wyklucza drugiego, hmm. bo jeżeli mamy w sposób niebudzący wątpliwości prawidłowo ukształtowany stosunek służbowy sędziego, to sędziowie powinni podjąć i wykonywać czynności orzecznicze, co oczywiście nie oznacza, że nie można w pewnym zakresie, w pewnym zakresie czy w bardzo szerokim nawet zakresie, manifestować solidarności z pozostałymi sędziami, których dzisiaj pan prezes Święczkowski nie dopuszcza do orzekania. Ja tylko przypomnę, że... Wielokrotnie w przeszłości w przypadku różnych działań Trybunału Konstytucyjnego wielu sędziów na naprawdę różne sposoby solidaryzowało się w określonych kwestiach czy to z innymi sędziami, czy też często taki trochę paradoks z obowiązującym porządkiem prawnym. Składając na przykład zdania odrębne, wskazując w tych zdaniach odrębnych na wadliwości określonego działania po stronie innych organów władzy Publicznie to pewnie doskonale, jeżeli ktoś z Państwa pamięta ostatnie 11 lat tego kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego, to wielokrotnie sędziowie Trybunału Konstytucyjnego na przykład zwracali uwagę na problem sędziów, którzy zajęli miejsca prawidłowo wcześniej wybranych. No, tutaj też tak, mieliśmy sędziowie dublerzy, taki, taki przypadek cytowanego sędziego Steliny, który zwracał uwagę, że przewodniczący Stanisław Piotrowicz powinien zostać wyłączony ze składu orzekającego w sprawie KRS. I w ten sposób zamknęliśmy kram, klamrą naszą rozmowę. Panie mecenasie Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, członek Trybunału Stanu był z nami. Bardzo panu dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Powtórka programu. Seldo. Magazyn gospodarczy na Golonko przed mikrofonem. Zapraszam na saldo, na nasz magazyn gospodarczy, na takie podsumowanie gospodarcze. A teraz o rynku mieszkaniowym powiemy więcej. Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka działu badań WotoDom Analistik, jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry bardzo. I tak jak zapowiadałam, sporo tematów mamy tutaj do skomentowania, bo dużo się dzieje na tym rynku. Dużo się dzieje i rynek pierwotny i wtórny i wiemy o najmie. Tak, dużo, bardzo dużo to, co, jest. Zaczynamy od tego, zacznijmy może od akcji kredytowej, bo to jest tak. też bardzo ciekawe. I to jest e, taka sytuacja troszkę niezwyczajna, można by powiedzieć, mhm. bo marzec tego roku okazał się jednym z najbardziej intensywnych miesięcy na rynku kredytów hipotecznych od prawie dwóch dekad. Z drugiej strony tyle niepokoju mhm. było w tym marcu, a my kupowaliśmy tak. mieszkania, pewnie właśnie z racji tego niepokoju. I to jest ciekawa rzecz, dlatego że to, co wiemy o tej aktywności na rynku w zapytaniach o kredyt hipoteczny, to, są, to jest rzeczy Oczywiście odzwierciedlenie niepokoju paradoksalnie mm -hmm. dlatego że dlatego pytamy że niepokoimy się w dużej części o to co się będzie działo z naszym co się będzie działo w najbliższym czasie z naszym kredytem który już mamy bo tu bardzo ważna rzecz marzec jest rekordowy jeśli chodzi o zapytania ale udział zapytań o kredyt, o refinansowanie kredytu jest też rekordowy w marcu, czyli w tych zapytaniach bardzo dużo jest e, takich, e, takich zapytań, które świadczą o tym, że ci, którzy już kredyt wzięli, czyli mieszkanie już kupili, chcieliby zmienić ten kredyt. E, e, zmienić tak naprawdę sposób, w jaki został e, e, oprocentowany. Ale ci, którzy tego kredytu jeszcze nie mają, czyli jeszcze tego mieszkania nie kupili, też patrzą z niepokojem i pewnie zapytują, bo tutaj patrzą na to, co się może wydarzyć. Na razie ten kredyt jest bardzo atrakcyjny, ale tak. wiemy to, czujemy i słyszymy, że to raczej się zmieni i te stopy procentowe już raczej nie będą obniżane. Mało tego, że wiemy, że niepokoi nas to, co się będzie ze stopami działo, ale ci również, którzy Patrzą już na takie wskaźniki jak WIBOR, na przykład sześciomiesięczny. Zauważyli już, w, że w marcu skończył się ten okres, w połowie marca skończył się czas, kiedy WIBOR sześciomiesięczny był coraz niższy. Już od 10-12 marca WIBOR zaczął rosnąć. W związku z tym być może najlepsze warunki na wzięcie kredytu hipotecznego są już za nami. To nie brzmi dobrze dla osób, które chciałyby wziąć kredyt i nas słuchają. I Czyli co powinny się pospieszyć? No właśnie, uwaga, nie. uwaga. Nie nie będziemy mówić, że, że. teraz, że już. Że teraz, że już, że kupowanie mieszkania wiąże. Że radzimy, żeby się pospieszyli. Absolutnie nie należy się spieszyć. To za mała inwestycja, żeby się spieszyć. Absolutnie z czymś takim. za duże pieniądze na to, żeby podejmować takie decyzje. Decydujące jest nie to, czy Wibor będzie o. Dwie dziesiąte y, wyższy czy niższy, bo to nie wpłynie tak istotnie na, y, na nasz zakup, na finansowanie naszego zakupu. Ważniejsze jest to, żebyśmy prawidłowo wybrali mieszkanie, któ w którym chcemy zamieszkać, a tych na rynku pierwotnym i wtórnym jest całkiem dużo. O to jeszcze panią zapytam, bo jeszcze chciałam tutaj przy tej okazji zapytać o tą zdolność kredytową, mm. bo zdaje się, że ta zdolność kredytowa, my wcześniej mówiłyśmy tutaj dużo na antenie o tym, jak bardzo ona rośnie, tak. jak to dobrze wygląda, ale ona chyba spada, ale mimo wszystko nadal jest wysoka. Właśnie dlatego, że, yy, właśnie dlatego, że spodziewamy się spadku tej zdolności kredytowej, to ci, którzy są w tym procesie oglądania mieszkania, składania zapytania o kredyt hipoteczny, Ci zdecydowali się w ostatnim czasie pod wpływem y, emocji, płynących raczej spoza rynku mieszkaniowego i raczej spoza Polski Absolutnie na to, tak. żeby y, niektóre decyzje przyspieszyć. Na szczęście, na razie to jest przyspieszenie decyzji, która była rozważana od trzech, czterech czy sześciu miesięcy, a nie decyzji, która w ogóle się pojawiła na przykład w marcu, że może bym kupił mieszkanie. W związku z tym zapytam o kredyt. To dobrze, to może bym chciała kupić mieszkanie. Co z, tymi, co z tymi ofertami? Czy jest w czym wybierać? Jak to dzisiaj wygląda, jeśli spojrzymy na ten rynek ofertowy? Może od rynku pierwotnego zacznijmy. Tak, tak, jest w czym wybierać. Mamy około, od dłuższego czasu mamy około 60 tysięcy mieszkań deweloperskich oferowanych na siedmiu największych rynkach w Polsce i mówię tylko o tych, o rynkach w granicach administracyjnych miast, bo jeżeli ktoś by się zdecydował wy, wyjechać Poza granicę Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania, Łodzi czy Trójmiasta i Katowic, to tam też znajdzie ofertę deweloperską, czyli ofertę na rynku pierwotnym. Mamy tylko jedną zmianę w ostatnim czasie, mianowicie, ponieważ marzec był bardzo dobrym miesiącem sprzedażowym na rynku pierwotnym, 5100 mieszkań sprzedanych przez firmy deweloperskie. Pewną normą było 4 w ostatnim, w poprzednim roku. a Czyli nawet rekordy mamy. Taki bardzo dobry naprawdę wynik. Jednocześnie wprowadzonych, uzupełnionych przez deweloperów inwestycjach było tylko, tylko 3600 mieszkań i to już jest, był drugi miesiąc z rzędu kiedy tych uzupełnień deweloperskich było mniej niż sprzedanych. W związku z tym oferta się delikatnie kurczy. Ale nie możemy mówić na razie o tym, że tutaj nie masz czego wybierać. Jakich mieszkań mamy najwięcej? Mamy oczywiście najwięcej mieszkań najdroższych, mm. tak powiem. E, niestety e, mamy sytuację, w której przeciętne mieszkanie w Warszawie na przykład, to jest mieszkanie, ko które kosztuje już ponad milion, to oferowane przez e, deweloperów i ma 53 metry kwadratowe. Przeciętne ponad milion? Tak robi tak, wrażenie ta Tak, to robi liczba. wrażenie i myślimy sobie Warszawa, prawda? Tak. Dość specyficzny rynek, e, drogo. Tu zresztą drogo, ale jak przejdziemy do, do trzeciego, nawet nie drugiego pod względem cen, tylko trzeciego rynku, czyli krakowskiego, to okazuje się, że tam przeciętne mieszkanie, 55-metrowe, kosztuje 900 tysięcy. I tutaj wielkiej ulgi nie, nie czujemy. Schodząc jeszcze niżej, dochodzimy do tego rynku, który nam zamyka te. Siódemkę największych rynków i to jest tu Łódź. I wprawdzie cena za metr kwadratowy w, w Warszawie 19 tysięcy, ponad 19 tysięcy 300, a w Łodzi można powiedzieć tylko 11 400. Ale żeby, prawda? Czyli bardzo duża różnica. I jak patrzymy na przeciętne mieszkanie oferowane deweloperskie, to to jest mieszkanie prawie po 600 tysięcy. I te ceny, jak rozumiem, w ostatnim czasie one absolutnie nie spadają. Nie spadają. Nie, Odpowiada nawet... mi Pani na pytanie, które nie padło. <takt> <takt> Tylko tak, wiadomo, że wiem. liczyłoby się z tak. punktu widzenia osoby, osób, które chciałyby kupić, żeby jednak chociaż troszkę poszły, poszły w dół, jeśli są aż tak wysokie. Te, Mamy dość te ceny. Par paradoksalną sytuację, bo z różnych badań my wykonujemy takie badanie, m, jako to dom wykonujemy takie duże badanie, kiedy pytamy osoby, które są na rynku mieszkaniowym sprzedają, wynajmują, chcą sprzedać, niedawno sprzedały. Takie, które jakby są zainteresowane i mają wiedzę o rynku e, mieszkaniowym. Jak im zadajemy co miesiąc pytanie, co się będzie działo z cenami, to te ostatnie dwa miesiące w wynikach tych badań wychodzi, że ci, którzy są po tej stronie, e, myślą o zakupie, oni są przekonani, że te ceny będą rosły i ich jest ponad połowa. Dużo I z nas jak tak, rozumiem, jest. tak ocenia Na, sytuację. Tak, negatywnie. Natomiast ciekawa rzecz dzieje się po drugiej stronie, czyli mówię po drugiej stronie rynku, czyli po stronie podażowej. Mhm. Deweloperzy nie są tak silnie przekonani o tym, że ceny będą rosły. Niemniej jednak w pojedynczych inwestycjach, w pojedynczych projektach absolutnie ceny podnoszą czasami ma Pani takie dobre informacje, kiedy mówimy o tym, że jednak te ceny idą w górę, ale wtedy Pani dodaje, ale można liczyć na świetny rabat. Na tak. bardzo dobry rabat. Nadal tak jest? Tu się nic nie zmieniło? W połowie marca zaczęły nam się te bardzo dobre warunki kończyć i one, a one trwały bardzo długo. W zasadzie o świetnym rabacie i promocjach mówiliśmy już od połowy października ubiegłego roku. To był tak. bardzo długi czas, ale jeżeli chcemy chcielibyśmy powiedzieć coś pozytywnego dla kogoś, kto poszukuje. Jak mamy na rynku pierwotnym na tych sześciu, najwię tych sześciu największych miastach e, prawie 60 tysięcy mieszkań oferowanych, to jak przejdziemy na rynek wtórny, to, to widzimy 42 tysiące tych mieszkań i można powiedzieć no, wyraźnie mniej. Nie, e, mamy jedno ważne zjawisko. Na rynku pierwotnym oferta spada, a na rynku wtórnym de delikatnie rośnie i jedna ważna rzecz na wszystkich we wszystkich tych dużych miastach które wymieniłam ceny przeciętne ceny na rynku wtórnym są obecnie niższe niż na rynku pierwotnym. Czyli gdybyśmy chcieli odesłać gdzieś kupu potencjalnego kupującego, tego, który się zastanawia, gdzie kupić... To na rynku wtórny odsyłamy tak, i ma w czym wybierać. Ma w czym wybierać i niech próbuje negocjować. No i teraz takie pytanie, bo tutaj prosiłam Panią o te, o te takie plusiki, żebyśmy powiedziały, tak. ale musi być też ten minusik, tak mi się wydaje, bo tutaj dużo słyszymy o tym, że te materiały budowlane w ostatnim czasie mhm się bardzo zdrożały. Styropian o 120%, tak. miedź, stal, tak. aluminium, a to przecież wszystko może się, no, muszę to powiedzieć, to się przełoży przecież na, na końcową cenę. budowy, mhm. a w konsekwencji na reali koszty realizacji inwestycji i to dotyczy um, nie tylko tego, co oferują deweloperzy, bo nie możemy zap zapominać o tym, że 40% mieszkań i domów budowanych w Polsce, budujemy sobie sami. Gospodarstwa domowe w całej Polsce Oddają co roku około 40% lokali mieszkalnych, czyli same sobie wybudowały te mieszkania. I teraz e, oczywiście, że te podwyżki, które się pojawiły, ten wzrost, e, on się on może odbić niestety na kosztach budowy każdego e, e, projektu. Co ciekawe, miejmy nadzieję, że tak jak nastąpiły gwałtownie w reakcji na wojnę na Bliskim Wschodzie i nie były do końca uzasadnione y i jakby rzeczywistym wzrostem, aż, o, aż takim wzrostem e, samego wytworzenia, tylko były pewnym szoko, było szokową reakcją, to, na że nadzieję, to że to spadnie. To za chwilę spadnie. Tak. I na to liczmy jednak, bo jak patrzymy na te wzrosty aluminiuma, to przecież okna, to przecież drzwi, to, są nie, to już nie są małe wydatki. Tak A jeśli to miałoby zdrożyć, to, to byłby no, spory kłopot tak. dla osób, które, które myślą o takim zakupie, o takiej dużej e, inwestycji. Mhm. To porozmawiajmy, był rynek pierwotny, rynek wtórny Wtórne przejdźmy do tego najmu. Jak tak. tutaj wygląda sytuacja y, y, obecnie? Nie, nie będziemy już mówić o tych przepisach tak, y, dzisiaj procedowanych, tak. y, ale powiedzmy o tym, jak generalnie wygląda sytuacja na rynku najmu w Polsce. Mamy dość stabilną, wysoką ofertę w najmie, dlatego że y, musimy troszkę się cofnąć do tej sytuacji. Myśmy mieli bardzo gwałtowny wzrost czynszów przy malejącej ofercie w w konsekwencji wybuchu wojny w Ukrainie, prawda? I udało się w mniej więcej w największych miastach w ciągu roku, półtora u, uzupełnić tę ofertę. Kłopot oczywiście największy polegał na tym, że uzupełnienie oferty, czyli oferowane na, do wynajęcia mieszkania, były w takiej liczbie, jak sobie życzyliśmy, jakie było zainteresowanie, tylko w wyraźnie wyższych cenach. Tak. I to, co obserwowaliśmy ostatnio, to taką redukcję czynszów. Czyli takie dostosowanie do y, możliwości i zainteresowania tym rynkiem. Kłopot największy polega tu na tym, że bardzo często sam czynsz, który płacimy y, temu, kto jest właścicielem mieszkania, bo zazwyczaj wynajmujemy od osób y, fizycznych, y, on może nawet być delikatnie redukowany, natomiast koszty utrzymania Mieszkania wcale nam nie spadają. No tak, przecież tutaj mamy ceny prądu i ceny gazu i to wszystko niestety idzie w górę. Tak i w związku z tym mamy taką sytuację, w której nie możemy się spodziewać, że i nie widzimy wyraźnych zakupów w dużej liczbie mieszkań, na cele takie, jak przez długi czas było, czyli że będę wynajmował. Kupuję, bo chcę to w dużym mieście wynająć. Więc takich zakupów nie widzimy, ale tych zakupów Polacy dokonali bardzo dużo w latach 2018-2021 mm -hmm. i teraz te projekty, czyli te mieszkania, które wtedy były budowane, mamy na rynku. I tutaj lekkie nawiązanie do tego, co się pojawiło w wiadomościach, czyli tej najmie krótkoterminowym. najmie krótkoterminowym. bo mówimy tak, że jest ten strach, lęk, że mamy pierwsze takie mocne uderzenie, że ta regulacja spowoduje jakieś bardzo poważne perturbacje i odpłyną mieszkania z rynku najmu krótkoterminowego na rynek mieszkań na sprzedaż. Że ci tak. właściciele będą się chcieli pozbyć. To będą tysiące, dziesiątki tysięcy nawet Proszę zwrócić uwagę, że my pewien test na tym na rynku polskim przeszliśmy i tym testem była pandemia. Trochę zapominamy o tym mhm. okresie, ale to był moment całkowitego zamknięcia możliwości najmu tak. i wtedy dokonaliśmy takiego bardzo poważnego wyrównania, czy sprawdzenia tego, kto I jest nie na tym rynku nie było też załamania dług. takiego na nie tym rynku. O było. tym nie mówiliśmy przecież. Dokładnie. To znaczy ono się wyczyścił się ten rynek. Tam podjęte zostały bardzo poważne decyzje. Dlatego nie spodziewam się bardzo poważnych ko konsekwencji teraz. Ale czynsze, te takie, które, których oczekują właściciele, widzieliśmy w ostatnim czasie, stopniowo były redukowane. Tylko ten ta redukowane redukcja... Teraz? w najbliższych miesiącach? Eee, raczej stabilizacja stabilizacją do redukcji cen z pochodną kosztów utrzymania mieszkania. Nie wyczerpałyśmy tematu, ale nie, nie. taki był nasz cel. Miałyśmy porozmawiać <głos> i przybliżyć temat i te wszystkie raporty, które się pojawiły. Do tematu oczywiście wrócimy. Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka działu badań Wotodom Analytics, Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję bardzo. Justyna Golonko, do usłyszenia. Którka programu Autopromocja Kto ma władzę, a kto ma tylko rządzę? Kto obiecuje, a kto działa? Strefa wpływów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 Podcast Polskiego Radia. Do usłyszenia na stronie podcastypolskieradio.pl i w serwisach streamingowych. Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia w każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam. Autopromocja.